Szczęść Boże. Drodzy Państwo, miło Was zobaczyć. Miło się z Wami spotkać. Bardzo się cieszę, że zebraliście się na odwagę, bo wiem, że to czasami jest niełatwa decyzja. Że Wam się chciało wyjść z domu i wiem, że to też się zrobiła czasem niełatwa decyzja, jak żeśmy się zasiedzieli. To, o czym mówiła Pani Joanna, to, że trochę nam się po... komplikował kalendarz, powoduje, że zacznę od y, króciutkiego nawiązania, Napew na, naprawdę nie chcę streszczać tego, co robiliśmy wcześniej, ale chcę zacząć od króciutkiego nawiązania do tego, że podróż Pawła jest y, sposobem na pokazanie go jako postaci, y, która y, jest... Y, postacią autorytatywną, jako prawdziwego lidera środowiska, które się wokół Pawła zbudowało w czasie tej podróży. Stworzone przez jego towarzyszy, jego eskortę, członków załogi w jakimś momencie te grupy działające niezupełnie zbieżnie, niezupełnie w porozumieniu zaczynają stanowić takie zbiorowe my. I to zaczyna e, funkcjonować jako grupka. To jest środowisko, w którym Paweł przychodzi do Rzymu. I od tego momentu możemy zacząć właściwy e, wykład kończący trzyletni cykl poświęcony dziejom apostolskim. Ten dwuczęściowy epizod, rozgrywający się już w samym Rzymie, kiedy mu się przyglądamy, no to właściwie wydaje się nie stawiać głębszych pytań. Wydaje się być taki oczywisty, Natomiast problematyczny robi się kiedy? Kiedy go zestawimy z tym, co wiemy od samego Pawła, o tym, jak się kształtowały relacje między Pawłem a wspólnotą w Rzymie. Drodzy Państwo, wydawać by się mogło, że o chrześcijaństwie rzymskim to powinniśmy wiedzieć bardzo dużo, skoro jest to y, matka wszystkich kościołów, skoro to jest y, właściwa stolica biskupia Piotra, skoro na skale piotrowej zbudowany jest kościół i tak dalej, i tak dalej. Ale zwróćcie Państwo... Uwagę na pewien paradoks, który wynika z zestawienia podręczników teologii, czy nawet historii kościoła, zwłaszcza tych pisanych z pozycji bardziej tradycjonalistycznych. A yy, co się dzieje, kiedy popatrzymy? na prosty podręcznik archeologii. Bo to, co Państwo widzą w tej chwili na ekranie, to jest początek cytatu z podręcznika archeologii wczesnochrześcijańskiej. I zauważmy, że jeśli chodzi o materiał archeologiczny dotyczący chrześcijan rzymskich, to on jest stosunkowo późny, z drugiego II, trzeciego wieku. Jednym z najstarszych zachowanych kompleksów w Rzymie związanych z pierwotnym chrześcijaństwem jest znany nam od stosunkowo niedawna tropajon świętego Piotra. Jak Państwo z całą pewnością zauważyliście niedawno tematowi odkryć związanych z Tropajonem Piotra w Rzymie, dosyć taką obszerną książkę poświęcił pan redaktor Lisicki. Ale Szczerze mówiąc, to polecałbym jednak coś napisanego przez jakiegoś archeologa na ten temat. Pan Lisiski po pierwsze jest dosyć wtórny, po drugie jest dosyć publicystyczny, więc myślę, że można zaoszczędzić mnóstwo czasu czytając coś bardziej rzeczowego. Z całym szacunkiem dla jego dociekliwości. Ale to jest Czasami tak jak się chce być specjalistą od wszystkiego. No więc, jeśli chodzi o ślady archeologiczne po rzymskich chrześcijanach, no to widzimy, że nie sięgają one czasów apostolskich. Jeżeli y, męczeńska śmierć y, Pawła i Piotra w Rzymie, czy Piotra i Pawła w Rzymie, jednego najprawdopodobniej na Watykanie, drugiego przy Akwesalwie, czyli tam, gdzie dzisiaj mamy opactwo Trefontane. Y, Utrwaliły się w przekazie, w tradycji kościelnej, ale jeśli chodzi o ślady archeologiczne chrześcijańskiej wspólnoty w Rzymie w I wieku, to wiemy o niej dramatycznie mało. I wiemy o niej w. Te niewiele rzeczy, które do nas dotarły, a pozostają między sobą nie zawsze zgodne, żeby nie powiedzieć sprzeczne. I ta sprzeczność widoczna jest już w samym Nowym Testamencie. Na moment wróćmy do tego, co yy... Pominąłem. Otóż perykopa, którą będziemy zajmować się dzisiaj, dzieje 28 rozdział rozdziały 17-31, jaką sytuację pokazują. Paweł jedzie do miasta, w którym spotyka się ze wspólnotą żydowską, a nie chrześcijańską. Nie wiemy nic o kontaktach, których by szukał w tym mieście z chrześcijanami. Zauważmy, że jest w tym pewien brak logiki. E, ponieważ pamiętamy, że y, dosyć daleko poza Rzym, kilka dni drogi, na spotkanie Pawła wyszli bracia. A więc to nie jest tak, że dzieje apostolskie jako całość ignorują fakt istnienia wspólnot chrześcijańskich witali. Tylko ten epizod końcowy tak jest skonstruowany. Co jest jeszcze bardziej zaskakujące, ale też dużo nam mówi o tym, czym są dzieje apostolskie. Jaki jest ich stosunek do historii. Druga sprawa. Jeżeli weźmiemy list do Rzymian, to sytuacja, która stanowi tło listu do Rzymian, jest dokładnym, może nie tyle przeciwieństwem, ile y, dokładnie komplementarna w stosunku do tego, o czym y, mówią dzieje. Wspólnotą żydowską, nienawróconą na drogę chrześcijańską w liście do Rzymian Paweł nie zajmuje się w ogóle. Jeżeli pisze o Judajoj, jeżeli pisze o Żydach, to pisze w kontekście ich konfrontacji z Grekami w ramach wspólnoty chrześcijańskiej. Proszę Pani... To z całą pewnością, do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast jeśli chodzi o dokładną datę, to końcówka lat 50. I ja, ja nie chcę tam się upierać, że wiem, siedziałem pod stolikiem, jak pisał i jeszcze to sobie w kalendarzu zaznaczyłem, ale to będzie gdzieś tam 58., 9., coś koło tego. Chociaż autor dziejów apostolskich może nawet do pewnego stopnia z premedytacją nie uciekł od niekonsekwencji co do istnienia wspólnot chrześcijańskich w Italii i w samym Rzymie. To jednocześnie trzeba powiedzieć, że przybycie Pawła do Rzymu z całą poprzedzającą go historią od aresztowania w Jerozolimie, relacjonuje w ten sposób, że gdybyśmy się mogli zastanowić, kiedy to Paweł usiadł i napisał e, jeden z, najdu, z najdłuższych swoich listów jeden z najbardziej przemyślanych teologicznie. Kiedy miał czas, żeby się zająć pracą naukową, w którym więzieniu była tak dobra biblioteka, żeby mógł napisać list do Rzymian? No to trudno by nam było odpowiedzieć na to pytanie. A więc, w narracji dziejów apostolskich, jakby nie ma miejsca na list do Rzymian. Nie, nie zatroszczono się o to, żeby to miejsce zrobić. Żeby czytelnik dziejów, wiedząc, że Paweł napisał list do Rzymian, mógł powiedzieć o, a to jest ten moment, kiedy Paweł mógłby coś takiego stworzyć. Zauważcie Państwo e, taki drobiażdżek. E, mapka której fotografię widzicie, pochodzi z książki, do której odnośnik będzie przy następnej mapce. Przepraszam, tutaj zapomniałem go przekleić. Jest to taki akademicki podręcznik do historii czasów Nowego Testamentu. Gdyby nie było widać, a pewnie nie jest, to te ciemniejszym żółtym zaznaczone plamy opisane są jako obszary zamieszkałe przez Żydów. Co nie znaczy, że tam Żydzi mają większość nawet, tylko że występują tam grupy wyznawców judaizmu, osób pochodzących w którymś tam pokoleniu z Judei czy z państwa Hasmoneuszy. I zobaczcie, że na tej mapce nie jest zaznaczona Italia, tak jakby w Italii Żydów nie było. Gdybyśmy się zastanowili, skąd się ta mapka wzięła, to można by powiedzieć, że z pewnej nazbyt jednostronnej lektury listu do Rzymian, ignorującej fakt istnienia Żydów, chociażby tych nawróconych na chrześcijaństwo w samym Rzymie, a przekonamy się, że nie tylko, a na pewno nie wzięła się z dziejów apostolskich. Zwracam na to Państwa uwagę, też między innymi dlatego, żeby uczulić Was na to, że e, takie ilustracje e, ktoś robi i czasem robi je pod przyjętą przez siebie mniej lub bardziej świadomie tezę i wychodzą z tego mniej lub bardziej sensowne rzeczy. Tak. Czy to... Czy... Już w jego dekrecie nastąpił powrót Żydów do Rzymu. Że tak powiem, z tych, którzy musieli migrować z Rzymu, zdaje się, że nikt pamiętników nie zostawił. Natomiast y, wypadki pokazują, że ta migracja niekoniecznie musiała być tak y, radykalna jak w przypadku Pryscylii i chwili. że czasami opuszczenie samego miasta, wyjście poza mury już rozwiązywało problem. Tak jak zdarzało się to w średniowieczu czy w wiekach XVI, XVII, że wprowadzano w jakiejś miejscowości przepisy o nietolerowaniu Żydów, dekret o nietolerowaniu Żydów, czyli zakaz osiedlania się Żydów w mieście, i pod miastem wyrastała osada, która pozostawała z miastem w świetnych relacjach ekonomicznych, stawała się sama, czasami żywszym ośrodkiem handlowym niż samo miasto, które tylko traciło na takiej polityce, wykluczającej Żydów z zamieszkania. I naprawdę zmieniało się tylko to, że Żydzi się osiedlali tak symbolicznie pod miastem, a dalej stanowili żywą cząstkę jego organizmu ekonomicznego. W przypadku Rzymu takim miejscem z dużym prawdopodobieństwem stała się Ostia. Wykres, plan, który Państwo widzicie w tej chwili, jest to plan synagogi w Ostii, która powstała w pierwszej połowie I wieku ery chrześcijańskiej i spokojnie się rozwijała, dopóki nie zniszczyło jej trzęsienie ziemi, pod koniec starożytności. I jeśli chodzi o Ostię, to nie widzimy, żeby tam osadnictwo żydowskie było przerwane. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że spora gromadka Żydów, którzy mieli interesy w Rzymie, po prostu przeniosła się do Ostii. Też bym się przeniósł bliżej morza, bliżej portu. Czemu się trzymać tego śmierdzącego miasta? Same pożytki, prawda? I potem powrót nawet nie, nie był konieczny, bo większość interesów i tak załatwiało się między portem a rynkami w mieście. Więc tak na dobrą sprawę, wszystko jedno, gdzie się ma biuro. Te parę kilometrów, no co prawda kolejki jeszcze nie było, ale droga już była bita między Ostią a Rzymem, więc to, to nie był żaden problem. Więc ten dekret jest interesujący, zwłaszcza o tyle, że pozwala nam datować pewne wydarzenia w Nowym Testamencie. A czy on tak naprawdę wstrząsnął posadami e, diaspory rzymskiej Żydów? Myślę, że wątpię. Ale prawdopodobnie nie wiem. Ta synagoga to była naprawdę duża rzecz, drodzy Państwo. To, to nie było miejsce, gdzie się może zgromadzić kilkudziesięciu Żydów. To, był, to było gmaszysko, to był kompleks i to kompleks bogaty. To, co widzicie na rysunku, to jest Aron Hakodesz, miejsce przechowywania zwojów, częściowo zachowane w hali głównej synagogi. Natomiast to, co widzicie na zdjęciu, to jest jeden z tych kapiteli wyraźnie wskazujący na to, że mamy do czynienia z synagogą. Między innymi na podstawie takich dekoracji budynek zidentyfikowano jako synagogę. To jest rysunek przedstawiający gruzy. Stan, w jakim ta synagoga się zachowała. Widzimy tę apsydę Aaron Hakodesh. Tutaj widzimy ten dziedziniec, tak zwany dziedziniec A, czyli taki wielki przedsionek. On był taki wielki, ponieważ pełnił rolę miejsca spotkań, rozmów, dyskusji, które nie licowały z powagą domu modlitwy, a przecież gdzieś pogadać trzeba bo jest tyle plotek do przekazania, jest tyle geszeftów do zrobienia, bo synagoga to był dom modlitwy, ale było jedno, to jednocześnie centrum socjalne, centrum społeczne, w którym organizowało się życie społeczności żydowskiej, także ekonomiczne. W dwóch zdjęciach widzimy studnię, która służyła do tego, żeby się w niej obmyć, zanim się wejdzie do sali modlitwy. I ta studnia też pokazuje, jej ocembrowanie się zachowało, że to był budynek dopieszczony architektonicznie pod każdym względem. A więc chociażby na podstawie yy, tej synagogi możemy powiedzieć, że ostyjska wspólnota żydowska była wspólnotą liczną Bogatą, mającą swój prestiż w tym kompleksie urbanistycznym, jaki stanowiło miasto i jego port. A więc nie była to wspólnota, którą by można było przeoczyć, z którą by się można było nie liczyć. Natomiast kiedy Paweł pisze list do Rzymian, to pisze tak, jakby istniała w Rzymie tylko wspólnota, e, tylko wspólnota e, chrześcijan, w tym tych pochodzenia żydowskiego, a e, relacjami z wyznawcami judaizmu, którzy chrześcijaństwa nie przyjęli, to jakby się w ogóle nie zajmował. Natomiast nadzieje apostolskie, które no z całą pewnością są późniejsze niż list do Rzymian, możemy spojrzeć jako na uzupełnienie listu do Rzymian. I stąd ta komplementarność między dwoma pismami. Autor listu do Rzymian chce opowiedzieć coś, czego czytelnik w liście samego Pawła nie znajdzie. Dlatego zwalnia się ze zrelacjonowania relacji stosunku Pawła do chrześcijan będących w Rzymie, bo to już można znaleźć gdzie indziej. Oczywiście w czasach, o których mówimy, łuku Tytusa jeszcze nie ma i jesteśmy przed wojną żydowską albo w jej pierwszych latach, ale z całą pe pewnością przed zburzeniem Jerozolimy. Ale Zauważmy, że uwięzienie Pawła i jego ścięcie, jak chce tradycja kościelna, czy jego męczeńska śmierć mogą się wiązać z wybuchem powstania w Judei, Galilei. Polityka Nerona i represje, jakie odnotowano przeciwko chrześcijanom za jego panowania, to jedno. Natomiast Zaostrzenie kursu wobec Żydów w efekcie pogłosek o komplikowaniu się sytuacji politycznej w Palestynie to musi być drugi czynnik, który musimy brać pod uwagę. To nie tylko lokalna rozgrywka yy, związana ze spaleniem Rzymu przez Nerona. To może być sprawa także, e, także o szerszym e, zasięgu. Tutaj widzimy zasięg e, chrześcijaństwa na przełomie I i II wieku ery chrześcijańskiej. Zobaczmy, że oprócz tych terenów, które zawdzięczamy działalności Pawła, ten teatr działalności Pawłowej od Jerozolimy aż po Macedonię, to jest tak, taki kontynent chrześcijański powiedzielibyśmy, no i są wyspy na wybrzeżu Adriatyku, Afryka, zarówno Cyrenaika, jak i północna część Egiptu. E, widzimy między Aleksandrią a Memphis. I kolejną taką wyspą chrześcijańską jest Italia i to na znacznym obszarze od Rzymu aż po Pompeję. Tyle. Wiemy. Mamy jakieś ślady chrześcijan na tym obszarze. Czy ta wyspa chrześcijaństwa w Italii rozwinęła się w drugiej połowie pod koniec I wieku, czy kształtowała się dłużej? Z czym są zgodne list do Rzymian i końcówka dziejów apostolskich? Że Paweł nie zakładał wspólnot chrześcijańskich w Italii. To można uznać za ustalone dla obydwu źródeł. Tyle, że według listu do Rzymian nie zakładał, bo już były. I nie ma śladu jakiejś konkretnej działalności apostolskiej, która by poprzedziła działanie e, Pawła w Italii. W tym sensie, że nie czytamy, że któryś z apostołów już Wcześniej w y, Rzymie działał na przykład. To jest pierwsza sprawa. E, druga sprawa. E, wiemy, że wspólnota chrześcijańska w Rzymie, do której zwraca się Paweł, jest wspólnotą żydowsko-pogańską jeśli chodzi o swoją genezę. Czy taką była wspólnota żydowska, wspólnota wyznawców judaizmu i z tej misyjnie nastawionej, otwartej na przytulanie pogan synagogi, Wyrosła złożona wspólnota chrześcijańska? Czy też wspólnota żydowska nie zachowywała takiego ducha misyjnego, e, jak niektórzy przypuszczają? Natomiast ci spośród wyznawców judaizmu, którzy przyjęli chrześcijaństwo, na skutek tej konwersji odeszli od izolacjonizmu religijno-etnicznego. Zaczęli sobie wyobrażać taką możliwość, że będą w jednej wspólnocie religijnej z poganami, z nieobrzezanymi. Przy czym zauważmy, że w liście do Rzymian głównym tematem nie jest obrzezanie. W liście do Galatów na przykład temat obrzezania jest bardzo gorący. Natomiast w liście do Rzymian to bardziej kwestia obserwacji prawa jest dyskutowana. Roli teologicznej tory, zakresu osobowego obowiązywalności tory, Więc ten akcent, jeśli porównamy listy do Galatów i do Rzymian, w liście do Rzymian przesuwa się zdecydowanie ku stylowi życia, podczas kiedy w liście do Galatów on ciąży bardziej ku temu momentowi, który dawał początek przynależności do wspólnoty zbawionych, czyli obrzezaniu. A więc sytuacja w kościołach Galacji i w, ko i w kościele rzymskim jest inna. To są jednak troszkę inne, inne kultury można by powiedzieć. Paweł, pisząc list do Rzymian, zdaje sobie sprawę z tego, że zwraca się do wspólnoty już y, ukształtowanej i do wspólnoty mającej pewien autorytet. To nie jest wielka gwiazda, która jedzie do jakiejś... Wspólnoty, która tam ledwo zipie gdzieś na marginesie Wielkiego Miasta. To jeżeli ktoś ma kompleks niższości, to nie rzymscy chrześcijanie wobec Pawła. To raczej Paweł wobec rzymskich chrześcijan. Wiemy, że wobec wspólnot, które zakładał, Paweł potrafił, to z premedytacją, wystąpić z pozycji autorytetu. Potrafił pokazać swoją władzę, z czego niektórzy robili zarzut, że w swoich listach to jest nawet groźny, jak przyjedzie to taki raczej. Bezzębny. Natomiast jak pisze, to tak, że w pięty idzie. Natomiast do wspólnoty rzymskiej pisze raczej jako nauczyciel po to, żeby doceniono jego e, doktrynę, żeby uznano w nim element wartościowy, Natomiast Paweł no, momentami tam się wspina intelektualnie na palce, zakładając, że te, tej wspólnocie, temu Kościołowi, to nie wystarczy dać kilku pobożnych zachęt, to raczej musi być przesłanie mające pewien intelektualny ciężar gatunkowy. A więc wspólnota rzymskich chrześcijan, tak jak ją widzimy w liście do Rzymian, jest wspólnotą okrzepłą. Tak, pomyślmy o, o sytuacji w Koryncie. No tam jest... Wrzenie, bo co? No bo ktoś najprawdopodobniej macochę uwiódł, bo się stary ojciec pewnie za młodą dziewuchą oglądał, a, a wyszło na to, że macosze do, do synowca bliżej niż do, niż do e, męża staruszka i, i się sprawy pokomplikowały. No ale to mamy taki dosyć y, pospolity problem, który podgrzał emocje, wokół tego zaczęły się kłótnie i z tego wynikają problemy y, w Koryncie. Czyli mówiąc wprost, na początku był Magiel. Natomiast jak popatrzymy na e, sytuację w liście do Rzymian, to tam nie ma żadnego magla, tylko jest dyskusja teologiczna. I Paweł chce pokazać, że potrafi się w tę dyskusję wpisać. Jako równorzędny uczestnik. I to jest właśnie e, taki snop światła, który list do Rzymian rzuca na charakter e, wspólnoty e, chrześcijańskiej w Rzymie. A więc widzimy, że jest to Kościół, który się dorobił pewnego bogactwa e, intelektualnego, Stanowi pewien potencjał. I czasami można odnieść, czytając niektóre opracowania, wrażenie, że to życie intelektualne chrześcijańskie to było na wschodzie, to powstawała literatura chrześcijańska w języku greckim. A na Zachodzie jak się co trafiło, to na zasadzie takiej jak ślepej kurze ziarnko, nie bardzo wiadomo czemu. Ale dziwnym trafem potem się okazuje, że w wielu e, dziedzinach e, piśmiennictwa chrześcijańskiego, e, najstarsze, jakieś takie systematyczne, intelektualnie uporządkowane e, teksty to powstają na Zachodzie i po łacinie. Czym by była teologia chrześcijańska bez Tertuliana, bez Cypriana, bez Ambrożego? I Augustyn też nie wziął się znikąd, tylko z porządnej intelektualnej łacińskiej tradycji chrześcijańskiej. ma ewidentnie czas i spokojną głowę, żeby w liście do Rzymian zrealizować wcześniej obmyślaną strategię przygotowania sobie gruntu pod spotkanie ze wspólnotą rzymską. Natomiast w liście do Rzymian nigdzie nie wspomina o tym, że do Rzymu jedzie po to, żeby pozałatwiać jakieś swoje sprawy. Jego plany, by spotkać się ze wspólnotą kościelną w Rzymie, to są plany, które snuł od dawna i które bardzo długo czekały na swoją realizację. A więc, kiedy popatrzymy na narrację dziejów apostolskich odnoszącą się do tego projektu, by jechać do Rzymu, to można by powiedzieć, że myślenie Pawła o spotkaniu z Kościołem rzymskim odpowiada o wiele lepiej tej fazie przed ostatnim pobytem w Jerozolimie niż okresowi, który przypomina lawinę wydarzeń, a rozpoczyna się od aresztowania Pawła w Jerozolimie. Pamiętamy, że to Duchowi Świętemu i prorockiemu darowi Pawła przypisane jest to, że on zaczyna mówić o tym, że teraz to, to, do Rzymu, chociaż kieruje się do Jerozolimy. I zamiast skorzystać z tego, że jest w Europie czy blisko Europy i zwrócić się na Zachód, to on się kieruje na na południowy wschód i robi kółeczko, no ale jak się okazało, to właśnie była najprostsza droga, żeby do Rzymu się dostać. I teraz, jeżeli Paweł w jakikolwiek sposób definiuje Swój, cel swojego przybycia do Rzymu, to popatrzmy na wersety 16-17 pierwszego rozdziału listu do Rzymian. Celem jest danie świadectwa Ewangelii. Nigdzie nie wspomina, że jego celem jest sprawa sądowa. Kojarzycie Państwo na pewno, że święty Stanisław Kostka miał brata, Pawła. No i ten Paweł, starszy od Stanisława, nie zawsze dorównywał świętością młodszemu bratu. No, tak to określmy. Natomiast z wiekiem jak już tak mu się miało ku dojrzałości, to sporządniał, spobożniał, a niektórzy mówili, że zdowociał z kretesem. Sprzedał rodzinny majątek, ufundowali z matką szpital i przeprowadzili się do tego szpitala, rezygnując z własnego domu. po to, żeby zaoszczędzić na, wy, na wydatki dworu, a środki przeznaczyć na utrzymanie tej e, instytucji dobroczynnej. Ale Pawłowi to nie wystarczyło. On jeszcze miał takiego e, pomysła, że skoro brat umarł jako nowicjusz, nie został profesem e, w zakonie jezuitów, on wstąpi do jezuitów, żeby dokończyć dzieła brata. Ale jezuici, widząc jak labilną osobowością był Paweł Kostka i jak potrafił być momentami awanturny, nie kwapili się, żeby go przyjąć. Paweł Kostka procesował się z tymi, którymi, którym sprzedał majątek. Rodzinie zresztą, rodzinie Zielińskich, e, spokrewnionej e, z kostkami. Wozili się aż do Trybunału Królewskiego. Także on był stałym bywalcem Trybunału w Piotrkowie. Więc e, jezulici mu powiedzieli, że go nie przyjmą, póki procesu nie zakończy. A on się pieniaczył już nieskończoność bo nie chcą, żeby habit zakonny się poniewierał po trybunałach. Paweł, apostoł, o swoim procesie się nie zająkuje w liście do Rzymian. Udaje, że on żadnego procesu nie ma albo nie udaje co jest bardziej prawdopodobne. On wie, że chce do Rzymu, wie, że zrobił wszystko, żeby się tam znaleźć, tylko jeszcze nie wie, że to będzie wycieczka sponsorowana przez rzymski wymiar sprawiedliwości. Dlatego jeszcze nie ma sprawy procesowej. A w dziejach apostolskich już ma. I to właśnie... Z jednej strony ułożenie i to, jak Paweł sobie ułożył relacje z Żydami w Rzymie, jest y, przedmiotem tego końcowego epizodu dziejów, a z drugiej strony, jak on rozegrał sprawę swojego y, procesu. Tego, że w Rzymie znalazł się jako więzień, który odwołał się do wyroku cesarskiego. No myślę, że... Ojej, to nie tak miało być, zupełnie nie tak. E... Myślę, że grunt pod e... przeczytanie z komentarzem tej ostatniej perykopy już żeśmy sobie przygotowali. Powiedziałem, że ta podróż e, Pawła do Rzymu jest podróżą, która e, wiąże się z e, wiąże się z kształtowaniem się pozycji lidera w przypadku Pawła. I ten charakter działalności Pawła daje się zauważyć także, jeśli chodzi o jego pobyt w Rzymie. Zobaczmy, że y, dzieje 28, 17, y, to Pawłowi przypisuje inicjatywę nawiązania kontaktu z y, miejscową wspólnotą żydowską. Wyobraźmy sobie, że osoby znaczące w takiej wspólnocie, jaką była rzymska diaspora, to raczej nie biegały za każdym razem, gdy jakiś przyjezdny, hetka pentelka o majątku, który by nie starczył nawet na pokrycie najniższego cenzusu majątkowego ich wezwie, oni biegną w te pędy. To tak nie działało. Jeżeli Paweł może przywołać do siebie oficjalnych przedstawicieli wspólnoty e, żydowskiej, to znaczy, że przez ten ruch ukazuje się jego pozycja. Tym bardziej, że narrator zaznacza, iż charakter delegacji, która przyszła do Żydów, e, był raczej wskazujący na duże znaczenie jakie temu spotkaniu przypisywano. Jeśli chodzi o e, sposób określenia tych, e, którzy przyszli do Pawła, to to są pierwsi z tej wspólnoty. Jej Ścisłe przywództwo. Przedstawiciele grupy rzeczywiście najbardziej wpływowej. I Paweł jako pierwszy zabiera głos. A więc jego rola... Dalej pozostaje rolą kluczową. To on decyduje o e, temacie tego spotkania. To on przedstawia, z czym przyszedł, e, czy z czym przybył i co ma do nich. Nie przedstawia się pokornie, próbując przedstawić jakieś listy referencyjne. A więc wobec tej wspólnoty żydowskiej występuje z autorytetem. To nie jest tak, że są bogaci, ustawieni pod względem kontaktów, znajomości, komu dali łapówkę Żydzi Rzymscy i biedny w połatanym płaszczu chrześcijański nauczyciel. To nie, nie ta perspektywa. Paweł przedstawia cel swojego pobytu w Rzymie w kontekście wydarzeń, które rozegrały się w Jerozolimie. Wracając jeszcze do synagogi w Ostii. Jest ona orientowana Co w przypadku Synagogi Oznacza Orientację nie według kierunków y, Świata Tak jak kościoły orientowano Na osi wschód-zachód Tylko raczej to Co rozumiemy przez orientację budynku W przypadku Budowli islamskich że w każdym miejscu orientacja według kierunków świata będzie inna, tylko że zawsze budynek jest orientowany na Mekkę. W przypadku synagogi takim punktem odniesienia jest oczywiście Jerozolima. A więc y, nawet przez rozwiązania architektoniczne podkreśla się, Związek Wspólnoty Żydowskiej-Ostyjskiej, a wiele wskazuje na to, że to samo możemy powiedzieć i o Wspólnocie Rzymskiej ze, ze Świątynią Jerozolimską. No bo wiemy, że diaspory można podzielić na te bardziej konserwatywne, bliżej trzymające się ścisłej obserwacji prawa, i świątyni w Jerozolimie, i na te, które bardziej szły w kierunku asymilacji, zakładając, że Żydami to można być wszędzie, tylko trzeba się jakoś tam no, z miejscowym kontekstem zharmonizować. To do II wojny światowej sytuacja się nie zmieniła. Jakbyśmy wzięli budowców i syjonistów, to syjoniści mówili, że tylko Palestyna jest punktem odniesienia dla Żyda, a buntowcy będą mówili, nie, trzeba być obywatelem kraju, w którym się mieszka, a przy okazji zachowywać tożsamość żydowską na tyle, na ile się da. Te orientacje w środowisku żydowskim można, można uchwycić już w starożytności i z całą pewnością można powiedzieć, że Żydzi w Italii należeli do tych ściślej związanych z Jerozolimą. Być może dlatego, że była to wspólnota, która nie sięgała stulecia w przeszłość, tylko zorganizowała się w pierwszym wieku przed Chrystusem, wraz z rosnącym znaczeniem e, ekonomicznym Rzymu, żeby po, po prostu czerpać zyski z wymiany handlowej e, między Bliskim Wschodem a centrum świata ówczesnym. I e, mogła się w dużej mierze e, składać z tych, którzy bezpośrednio z Palestyny emigrowali do Italii, a nie z tych, którzy po prostu zmienili miejsce życia w diasporze. Paweł nie ma więc pewności, czy te dobre relacje, jakie istnieją między wspólnotą żydowską w Rzymie a Jerozolimą, nie spowodują, że ta długa podróż zaowocuje tym, że poprzedzi go jakaś yy, negatywna opinia, jakiś czarny pijar ze strony tych, którzy są drugą stroną sporu, czyli środowiska yy, mającego w swoich rękach władzę nad świątynią w Jerozolimie. Bo zobaczmy, to nie jest spór między Pawłem a Cezarem. Cezar jest arbitrem między kierownictwem zarządu świątyni z jednej strony, a Pawłem z drugiej. Wewnątrz żydowski spór, sprawa ryzykowna, skoro Żyd nie zdał się na wewnętrzne, samorządowe instytucje, tylko do ostatniej możliwości wykorzystywał apelacje w pogańskich sądach. Zobaczcie, to ten sam Paweł, który wytrząsa się nad Koryntianami, że pozwalają sobie na takie świństwo, jak to, żeby spory między braćmi powierzać do rozstrzygnięcia, Poganom. I jeżeli Paweł w całej tej epopei sądowej, którą przechodzi, przedstawia siebie jako porządnego Żyda i on naprawdę nie rozumie, dlaczego inni Żydzi się go czepiają. I on jest porządny faryzeusz. To użył takiego środka dla swojej obrony, który może działać w jakimś sensie na jego niekorzyść w oczach innych Żydów. I on musi się z tego jakoś wykręcić. Musi się z tego wytłumaczyć. Dlatego po raz kolejny Widzimy Pawła przedstawiającego swoją apologię i chociaż tym razem nie jest to apologia sądowa, to jednak pokazuje, że Paweł chce utrzymać to, co jest tworzywem jego e, chrześcijańskiej tożsamości. chrześcijański, co ja gadam. Żydowski. Czy mu się to uda? No to powiedzmy sobie od razu, że mu się nie uda. Ale to jest troszkę tak, jak na sprawach rozwodowych. Że chodzi nie tylko o to, czy sąd wyda orzeczenie o rozwodzie, czy nie wyda. No pewnie wyda, jak się chcą rozwieść no to praktyka sądowa jest taka. O co się toczy naprawdę sprawa rozwodowa? O to z czyjej winy, bo to ma konsekwencje. Z finansowymi włącznie. I tu musimy sobie powiedzieć, że sprawa się dzieje troszkę według tego schematu. Że chodzi o to, kto doprowadził do zerwania. Kto jest winien tego, że się drogi chrześcijaństwa i judaizmu rozeszły? Paweł? Jego wredne postępowanie? To, że wrabiał Żydów w proces, który musieli przed Cezarem przegrać? No bo jeżeli tak to trzeba powiedzieć, że Paweł to zły Żyd. A jeżeli on jest przy okazji przywódcą hajrezis nazarejczyków, no to jak szef taki, to ci, co za nim idą, pewnie nie lepsi. Więc nie chodzi tylko o, o to, czy Paweł się wybroni. Chodzi o status chrześcijan względem Żydów i w Palestynie, ale przede wszystkim w diasporze. Bo gdyby się rozniosło, że Paweł i chrześcijanie zaszkodzili wspólnocie żydowskiej, to to by miało swoje rozliczne konsekwencje. I jeżeli w e, aktach e, męczeństwa Polikarpa ze Smyrny, starego biskupa, który był jeszcze uczniem e, tych, co słuchali samych apostołów, czytamy, że choć skazał go państwowy urzędnik, to Żydzi z wielką gorliwością znosili drewno na stos, na którym go spalono, to musiały istnieć jakieś głębokie rany, które się w takich sporadycznych eksplozjach niechęci yy, objawiały. Coś się musiało... Porobić w relacjach między wspólnotami, skoro za usprawiedliwione uważano takie akty, jak spalenie starego, skądinąd szanowanego człowieka na placu publicznym. Tak więc, sprawa, o której dyskutują Paweł i przedstawiciele rzymskiej diaspory, jest sprawą istotną dla całego chrześcijaństwa. Paweł pokazuje, że on nie miał innego wyjścia, jak się odwołać, bo chociaż on miał rację, to i tak chcieli go skazać, no a on niewinność chodząca, no przecież musiał się bronić. Ponieważ niczego, co mogłoby być ukarane śmiercią, nie popełnił, a zabić go chcieli. Więc działa w obronie własnej i nikt mu tego nie może e, zabronić. W ten sposób uzasadnia swoje odwołanie się, do Cezara, ale i zauważmy, to jest właśnie to e, podkreślenie bardzo istotne, nie chce w ten sposób zaszkodzić sprawie swojego narodu. Po prostu został przymuszony do użycia środków, których nie chciał i nie użyłby ich. Gdyby miał inny środek, przy pomocy którego mógłby bronić własnego życia. Ale wytrącono mu inne, inne środki z ręki, więc bronił się, czym mógł. I tak znalazł się w Rzymie. Ale znalazł się ostatecznie tylko i dlatego, że kierowała nim nadzieja Izraela. Zobaczmy, dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany. Jaki sprytny termin. O jakiego typu nadzieje chodzi? Czy o nadzieję czysto zbawczą? O w pełni teologicznej treści? Mesjasz? i religijnie rozumiane dzieło zbawienia, które, którego ma dokonać? Czy można pod te e, nadzieje Izraela podpiąć także pewne aspiracje polityczne? Przypominam to, co mówiłem o... o narastającym napięciu politycznym w Palestynie, które trzeba uwzględnić jako tło wydarzeń z tego ostatniego y, rozdziału y, dziejów apostolskich. Paweł, używuj, używając takiego pojemnego określenia i nie drążąc go, broń Boże, pokazuje... Y, że no, tak, próbuje troszkę na zasadzie wymacania terenu y, złapać nić porozumienia z tymi, którzy go odwiedzają. Nie zna ich, ale chce, żeby zostali przyjaciółmi. ten cel wydaje się być przynajmniej częściowo osiągnięty. Mówiłem, że ta końcowa scena dziejów apostolskich, ten, ten końcowy epizod jest rozbity na dwa e, elementy. Pierwszy to jest to wysłuchanie e, Pawła przez e, Ścisłe grono przywódców diaspory. I yy, powiedzmy na delikatnym plusie ten epizod się kończy. Paweł dopiero teraz się dowiaduje, że nikt z Jerozolimy w koło pióra mu nie narobił że asekurował się troszeczkę na zapas. To po pierwsze. A po drugie dowiaduje się, że jednak jego sprawa została potraktowana przez rzymskich Żydów poważnie. Na tyle poważnie, że dostojna delegacja, która przebywa u Pawła, nie czuje się wystarczająco kompetentna, żeby yy, ocenić, co dalej z tą sprawą powinno się zrobić. Ten drugi epizod, kiedy Paweł jest wysłuchany przez... Yy, liczniejsze grono przez osoby, które obecni za pierwszym razem doproszą do udziału w dalszym ciągu postępowania. To, to, to jest jakiś sukces. Nie został odrzucony. Nie uznano go za czarną, a do tego jeszcze parszywą owcę która przyjechała do Rzymu po to, żeby zepsuć Żydom opinię. I to już, jest, to już jest sukces, jak na początek. Natomiast zastanawia ich kontekst, z którego Paweł się wywodzi. Do niego osobiście nic nie mają. Tylko ta hajrezis, z którą on jest związany, której jest jednym z przywódców. To jest problem. Hajrezis może mieć znaczenie takie dosyć neutralne. Grupa, która posiada pewne wspólne przekonania, tudzież inne elementy, grupowej tożsamości. I widzimy teksty, w których można powiedzieć, że znaczenie hajrezis jest neutralne. W dziejach apostolskich mówi się o hajrezis saduceuszów, hajrezis faryzeuszów. Nawet Paweł o sobie mówi, że należy do stronnictwa najskrupulatniej wykonującego zasady naszej religii, czyli hajrezis faryzeuszy. A więc mamy dzieje 5, 17, 18, dzieje 15, 5, dzieje 26, 5, jako przykłady neutralnego znaczenia tego terminu. Ale popatrzmy że są też miejsca także w samych dziejach, gdzie hajrezis ma znaczenie negatywne. 24, 5. Żydzi oskarżający Pawła mówią, że jest on przywódcą hajrezis nazareńczyków. I to raczej jest... E, źle widziany fakt. To raczej jest okoliczność obciążająca Pawła, budząca e, podejrzenia względem jego osoby. 24.14. Odpowiedź Pawła na zarzut, że jest przywódcą na nazarejczyków. On prostuje. To, to nie jest hajrezis. To jest chodos, Droga. Kierunek. Sposób życia. Nie nazywajcie tego hajrezis, bo to jest brzydkie słowo. I teraz popatrzmy, jak sam Paweł używa yy, tego słowa hajrezis. Pierwszy list do korytnia 11.19. Ci, którzy powodują powstawanie hajrezis w Kościele, szkodzą Kościołowi, niszczą jego jedność. Pamiętamy, co Paweł pisze o tych, którzy, którzy działają na szkodę jedności Kościoła. W liście do galatów wśród uczynków rodzących się z ciała pojawia się też Harezis, rozdarcie, to co narusza jedność. I w drugim Piotra, już tak na, na deser, fałszywi prorocy, nauczyciele, którzy przynoszą fałszywą i szkodliwą wiedzę, Wprowadzają pośród was zgubne hajrezeus. A więc jeżeli pytają Pawła, o to jak to jest z tą jego hajrezis, do której on należy, w której zajmuje poczesne miejsce. Tak, tak, tak. To jest nasza herezja, to jest efekt ściągnięcia dyftągu ai w długie e. Bizantyjska wymowa tego samego wyrazu. Tyle, że dla nas herezja wiąże się bardziej z doktryną, a jeżeli następuje taki rozłam na płaszczyźnie społecznej, to mówimy raczej o schizmie. Też od greckiego schizo rozrywać, rozszarpywać. Natomiast w dziejach apostolskich, czy w Nowym Testamencie, za wyjątkiem może drugiego listu Piotra, to jest bardziej związane z rozłamem na płaszczyźnie społecznej, czyli bardziej z tym, co my rozumiemy jako schizmę. A o herezji w naszym znaczeniu to można mówić dopiero w drugim Piotra, gdzie chodzi o fałszywą naukę szerzoną przez fałszywych proroków. No więc ze swoją przynależnością chrześcijańską Paweł ma kłopoty. No tak, tak. Czy może też w ramach tej, tej wspólnoty. I Paweł, zobaczmy, garnie się do judaizmu. I jego chrześcijańska tożsamość mu w tym nie przeszkadza. A przedstawiciele judaizmu mówią, no jak ty nasz? Jak ty należysz do tej grupy podejrzanej? Więc jeżeli ktoś jest winien rozłamowi, to nie Paweł, tylko ci, którzy nie chcą uznać jego chrześcijańskiej tożsamości, za integralną część szeroko rozumianego judaizmu. I tu pies pogrzebany. I ten drugi epizod z szerokim gronem Żydów odwiedzających Pawła w jego areszcie domowym, To już jest sprawa e, z góry skazana na negatywne rozstrzygnięcie. Proszę Państwa, przypomnijcie sobie, ile razy autor dziejów apostolskich przedstawia argumentację, którą Paweł czy inne postacie Piotr, Stefan, uzasadniają na podstawie pism, że o Jezusie mówi Mojżesz i inni prorocy. Ileż różnych strategii argumentacyjnych, ileż różnych tekstów wykorzystywanych w tym przekonywaniu wyznawców judaizmu o tym, że Jezus jest Mesjaszem, w nauczaniu o Jezusie z Pism moglibyśmy znaleźć w dziejach apostolskich. A tutaj co mamy? On przytaczał im świadectwa o Królestwie Bożym od rana do wieczora. Moi Państwo, jak my byśmy mieli zapis tego całodziennego wystąpienia Pawła, to by całe biblioteki powstawały na temat tej pierwotnej e, chrystologii wyprowadzanej z pism, którą głosił Paweł. Zbierzmy te wszystkie mowy, już nie tylko Pawła z dziejów, ale wszystkie mowy z dziejów z których się naucza o Jezusie na podstawie pism i zobaczmy, czy starczy nam czytania od rana do wieczora. Jakoś jestem dziwnie spokojny, że mogę postawić dowolną sumę na to, że do obiadu się wyrobimy. I autor dziejów apostolskich, nie pofatygował się, żeby dać choćby dwa, trzy wiersze, chociaż tak z półtora cytatu użytego przez Pawła. Nic. Po prostu najważniejszą informacją jest to, że meł próżnicy językiem od rana do wieczora i guzik to dało. Bo nie jego argumentacja jest e, najważniejsza. Najważniejsze jest to, że ta argumentacja nic nie dała. I że ostatecznie nastąpił rozłam. opisany jest przez Pawła cytatem, który jest jednym z kluczowych w Nowym Testamencie. Nie jest chrystologiczny, a bardzo często powraca. Bo są teksty chrystologiczne, takie dyżurne. Kawałki z Daniela, początek psalmu 110. Natomiast Izajasza 6, 9, 10 powraca w Ewangeliach synoptycznych w momencie, kiedy Jezus mówi, dlaczego naucza w przypowieści. Powraca u Jana i też tłumaczy, że Jezus powiedział wszystko, co było trzeba tylko, że serce ludu zostało zatwardzone, uszy zamknięte, oczy dotknięte ślepotą i dlatego tego, co zostało im jasno przedłożone, nie widzieli, nie słyszeli, nie pojęli, jest y, sprawą tylko taką dyskusyjną, że w y, Septuagincie w tym cytacie z Izajasza nie ma końcowego nie. Tego nie yy, nie ma. że ostatecznie w tekście Izajasza chodzi o to, że nie dzięki temu, że widzą, słyszą, rozumieją, Synowie Izraela się nawrócą, ale Bóg ich sam uleczy. Od Niego wyjdzie łaska. I zobaczmy, gdzie ten tekst jest. Po tym, jak jest opowiedziane, co widział w świątyni Izajasz, że ujrzał tron Boga, szatę Boga wypełniającą świątynię, istoty niebiańskie krążące, Bóg mu mówi, że Izrael jest w takiej kondycji duchowej, że choćby zobaczył, usłyszał, to nie, nie przyjmie tego, co słyszy, jakby miał uszy zamknięte. Nie przyjmie tego, co widzi, jakby był ślepy, jakby mu rozum odebrało, ale Bóg sam leczy. Dlatego jest to tekst, który jest właściwie... Początkiem misji Izajasza. Inaczej misja proroka nie miałaby sensu. Przez niego Bóg leczy Izraela z jego słabości, z których grzech jest pierwszy. Natomiast w Nowym Testamencie ten tekst tłumaczy, dlaczego Izrael nie przyjął Jezusa. Chociaż Jezus mówił w przypowieściach, ale też. Przez te przypowieści coś się dało zrozumieć. Jak ktoś przyszedł do Niego i był z Nim, to Jezus wyjaśniał. A, jak, a ci, co Go odrzucili, sami sobie winni. Sami się postawili poza granicami Bożego objawienia. I następuje ostateczny rozbrat, między chrześcijanami a tymi spośród wyznawców judaizmu, którzy chrześcijaństwa nie przyjęli, spowodowany zatwardziałością Izraela. To nie chrześcijanie odeszli od Izraela, tylko ci, którzy nie przyjęli chrześcijaństwa, są tą nieuleczalną Częścią Izraela, z którą się nic nie da zrobić. A Paweł, a Paweł, jak ktoś będzie chciał go słuchać, to będzie dalej głosił Królestwo Boże i nauczał o Jezusie. Będzie dalej prowadził swoją misję. Natomiast gdzie się dokonuje ostateczny rozbrat między yy, chrześcijaństwem a, a judaizmem? Nie w Jerozolimie. Pamiętacie XIII rozdział Antiochia Pizdyjska? Padają bardzo podobne sformułowania. Skoro wy nie chcecie słuchać, to pójdziemy do pogan. Ale ostatecznie miejscem, gdzie ten rozbrat następuje w formie ostatecznej, jest Rzym. I Paweł, chociaż jechał do Rzymu, żeby stanąć przed Cezarem, to przedstawiony jest, nie w czasie tej apelacji, nie w czasie, kiedy Cezar wydaje wyrok i uniewinnia Pan Pawła, czy go skazuje, tylko wtedy, kiedy przyjeżdża do Rzymu i dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia, co dalej w relacji chrześcijanie, nie przyjmujący chrześcijaństwa, wyznawcy judaizmu. I to jest punkt dojścia dziejów apostolskich. A więc w sumie, zauważcie, od czego się zaczynają dzieje: od wspólnoty, miejsca kultu. Apostołowie, chociaż bęcki dostają, to się pchają do tej świątyni, bo tam jest ich miejsce, a kończy się tym, że w społeczności Izraela miejsca dla nich nie ma, bo są zbyt dobrzy, zbyt wierni Bogu, a ci, którzy chrześcijańskiego objawienia nie przyjmują, pod pozorem tej wierności Pozostają poza Bożym planem zbawienia. Można więc powiedzieć, że jeśli chodzi o dzieje apostolskie, to one się zaczynają w taki bardziej teologiczny sposób, a kończą się w sposób bardziej historyczny. Czujemy, że od takich schematów teologicznych przechodzimy do pamiętnikarskiego wręcz zapisu, co to tam było w czasie tej podróży, jak żeśmy płynęli, skąd, dokąd, ile to czasu trwało, jaka była pogoda i tak dalej. Ale nawet w tej zdawałoby się takiej bardziej pamiętnikarskiej części e, narrator nie rezygnuje z e, realizowania celów, które są głównie, e, głównie e, teologiczne. A więc przy takiej zmienności klimatu w dziejach... E, księga ta realizuje pewien y, spójny projekt. I ten projekt nie dotyczy nawet dwóch grup, które są ze sobą w sporze. Tylko przepraszam bardzo, to jest tak, jak się telefonu nie wyłączy. Tylko y, dotyczy tego, czy przyjęcie Chrystusa powoduje, że trzeba od nieprzyjmujących Go odejść? Czy też praktykować taką podwójną lojalność? Bo zauważyliśmy, że jest taki moment, że Paweł jakby tak na dwie strony gra. Z chrześcijanami chrześcijanin, a z Żydami Żyd. I teraz pytanie: czy, czy tak się da? Czy Kościół może się ustawić w takiej sytuacji, czy jednak w jakimś momencie będzie musiał wybrać wierność swojemu Panu i czcić Boga tak. Jak każe Go czcić Jezus Chrystus. I odpowiedź Pawła jest jednoznaczna. Nawet jeżeli by się rodacy mieli mnie wyprzeć, mieliby mnie odrzucić, to mnie nie wolno wyprzeć się Chrystusa i odrzucić Jego. Można powiedzieć, że dopłynęliśmy do portu. Dziękuję Państwu za tę trzyletnią podróż i po wakacjach zaczynam, spotykamy się na nowej już ścieżce.